Weszło trzech chłopców, a jednego z nich Harry rozpoznał od razu. Był to ów blady młodzieniec ze sklepu Madame Malkin. Teraz wpatrywał się w Harego z o wiele większym zainteresowaniem niż to, które mu okazywał na ulicy Pokątnej. — To prawda? — zapytał. — W całym pociągu mówią, że w tym przedziale jest Harry Potter. — Więc to ty? — Tak. Tak, odpowiedział Harry. Przyglądał się dwóm pozostałym chłopcom. Obaj byli tędzy i mieli paskudne miny. Wyglądali na goryli bladego chłopca. O, to jest krab, a to goil, rzekł blady chłopiec, lekceważącym tonem zauważywszy spojrzenie Harego. A ja nazywam się Malfoy, Draco Malfoy. Ron lekko zakasłał, co mogło być próbą zamaskowania śmiechu. Śmieszy cię moje imię, tak? W każdym razie ty nie musisz mi mówić, kim jesteś. Ojciec mi powiedział, że wszyscy Wesleyowie są rudzi, piegowaci i mają więcej dzieci niż ich na to stać. Zwrócił się ponownie do Harego. Wkrótce się przekonasz, Potter, że pewne rodziny czarodziejów są o wiele lepsze od innych. Nie warto przyjaźnić się z tymi gorszymi. Mogę ci w tym pomóc. Wyciągnął do niego rękę, ale Harry jej nie uścisnął. — Dzięki, ale chyba sam potrafię ocenić, kto jest gorszy — powiedział chłodno. Draco Malfoy nie spłonął rumieńcem, ale jego blade policzki lekko poróżowiały. — Na twoim miejscu trochę bym uważał — wycedził. — Jak nie będziesz troszkę bardziej uprzejmy, może cię spotkać taki sam los jak twoich rodziców. Oni też nie wiedzieli — kto jest dobry, a kto zły? Zadajesz się z hołotą jak Wesleyowie albo ten Hagrid i możesz mieć kłopoty. Harry i Ron wstali. Powtórz to... Powiedział Ron, a twarz zrobiła mu się prawie tak czerwona, jak włosy Bo co, może nam dołożysz? Zakpił Malfoy Jeśli zaraz nie wyjdziecie, zaczął Harry Nie czując się zbyt pewnie, bo Krab i Goi byli o wiele więksi od niego i Rona Ale nam się wcale nie chce wychodzić, prawda, chłopaki? Zjedliśmy już wszystko, co mieliśmy, a wy, jak widzę, jeszcze coś macie Goil sięgnął po czekoladową żabę. Ron rzucił się w jego kierunku, ale zanim zdążył go uderzyć, gruba zwrzasnął okropnie. Z jego dłoni, zatopiwszy w nią zęby, zwisał parszywek. Krab i Malfoy cofnęli się gwałtownie. Goyle wymachiwał parszywkiem, wyjąc z bólu, a kiedy w końcu szczur oderwał się i pacnął w okno, wszyscy trzej wypadli z przedziału. Być może myśleli, że między słodyczami czai się więcej szczurów, a może usłyszeli, czy Kroki, Bo w chwilę później weszła harmiona Granger. Co tu się dzieje? zapytała, patrząc na porozrzucane po podłodze słodycze i rona podnoszącego parszywka za ogon. Chyba go załatwili, powiedział Ron do Harego, przyjrzał się uważnie szczurowi. No nie, nie wierzę własnym oczom. On po prostu znowu zasnął. I rzeczywiście tak było. Spotkałeś już tego malfoja. Harry opowiedział mu o spotkaniu na ulicy Pokątnej Słyszałem o jego rodzinie, powiedział ponuro Ron Jedni z pierwszych przeszli na naszą stronę, kiedy zniknął sam wiesz kto Powiedzieli, że rzucił na nich urok Mój tata w to nie wierzy Mówi, że ojciec Malfoja wcale nie musi się tłumaczyć z tego, że znalazł się po ciemnej stronie Wiesz, swój do swego Nagle zwrócił się do Hermiony Można ci w czymś pomóc? — Lepiej się pośpieszcie i załóżcie szaty. Właśnie pytałam konduktora i powiedział mi, że już niedaleko. — Biliście się czy co? Oj, będziecie mieć kłopoty, zanim tam się znajdziemy. — To parszywek się bił, nie my — odrzekł Ron, spoglądając na nią z podełba. — Słuchaj, może byś wyszła, co? Chcemy się przebrać. — No dobra, dobra. Przyszłam do was, bo wszyscy zachowują się strasznie dziecinnie. Biegają tam i z powrotem po korytarzu — powiedziała Hermiona obrażonym tonem. — Wiesz, że masz coś na nosie? Ron obdarzył ją morderczym spojrzeniem i Hermiona wyszła Harry wyjrzał przez okno Robiło się ciemno Pod purpurowym niebem widać było dalekie góry i lasy Pociąg wcale nie zwalniał Zdjęli kurtki i nałożyli swoje długie czarne szaty Szata Rona była trochę za krótka, widać było spod niej Adidasy Przez korytarz przetoczył się głos za pięć minut będziemy w Hogwarcie. Proszę zostawić bagaże w pociągu, zostaną zabrane do szkoły osobno. Harry poczuł ucisk w brzuchu, a Ron jakby trochę pobladł pod piegami. Napełnili kieszenie resztą słodyczy i dołączyli do tłumu na korytarzu. Pociąg właśnie zwalniał i w końcu się zatrzymał. Wszyscy pchali się do drzwi, a później wyskakiwali na wąski ciemny peron. Harry wzdrygnął się. Wieczór był mroźny. Potem nad głowami uczniów pojawiła się chybocząca lampa i usłyszał znajomy głos. Pierwszoroczni, pierwszoroczni tutaj, no jak chary, w porządku, z nadmorza głów wystawała Włochata twarz Hagrida. No, dalej za mną, są jeszcze jacyś pierwszoroczni, patrzyć pod nogi, pierwszoroczni za mną! Ślizgając się i potykając, ruszyli za Hagridem po czymś, co wyglądało na stromą, wąską ścieżkę. Po obu stronach było bardzo ciemno, więc Harry pomyślał, że idą przez jakiś gęsty las. Nikt wiele nie mówił. Neville, chłopiec, który zgubił ropuchę, kichnął raz lub dwa. — Zaraz zobaczycie Hogwart! — krzyknął Hagrid przez ramię. — Zaraz za tym zakrętem! Rozległo się głośne... O, oh, wąska ścieżka wyprowadziła ich nagle na skraj wielkiego czarnego jeziora. Po drugiej stronie, osadzony na wysokiej górze, z rozjarzonymi oknami na tle gwiaździstego nieba, wznosił się ogromny zamek z wieloma basztami i wieżyczkami. — Po czterech do łodzi, a nie jednego więcej! — zawołał Hagrid, wskazując na flotylę łódeczek przy brzegu. Harry i Ron weszli do łódki razem z Nevillem i Hermioną. — Wszyscy siedzą! — krzyknął Hagrid ze swojej łódki. — No to naprzód! I cała flotylla łódek natychmiast pomknęła przez gładką jak zwierciadło taflę jeziora. Wszyscy zamilkli, gapiąc się na wielki zamek. Piętrzył się nad nimi coraz wyżej i wyżej, w miarę jak zbliżali się do urwiska, na którego szczycie był osadzony. — Głowy w dół! — ryknął Hagrid, kiedy pierwsza łódź dotarła do skalnej ściany. Wszyscy pochylili głowy, a łódki przepłynęły pod kurtyną bluz która zasłaniała szeroki otwór w skale. Teraz popłynęli ciemnym tunelem, wiodącym najwyraźniej pod zamek, aż dotarli do czegoś w rodzaju podziemnej przystani, gdzie wyszli z łódek na skaliste pokryte otoczakami nabrzeże. — Ej, ty tam, czy to twoja ropucha? — zapytał Hagrid, który sprawdzał łodzie, kiedy wszyscy z nich wysiedli. — Teodora! — krzyknął uradowany Neville wyciągając ręce. Potem ruszyli w górę wydrążonym w skalę korytarzem, idąc prawie po omacku za lampą Hagrida, aż w końcu wyszli na gładką, wilgotną murawę w cieniu zamku. Wspięli się po kamiennych stopniach i stłoczyli wokół olbrzymiej, dębowej bramy. — Wszyscy są? Ty tam masz swoją ropuchę? — Hagrid uniósł swoją wielką pięść i trzykrotnie uderzył nią w bramę zamku.